Klasyk i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co rocznie straszne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 1 lipca 2017 roku. Słuchacie właśnie 140 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymas oraz znane w podcasterskim świecie medium Hubert Mandos-Pandowski. Witam pana. Uuu. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. W tym odcinku Ponownie zapraszamy Was na podcast, który tak naprawdę jest wprowadzeniem do rozmowy o pewnym tekście kultury. O tekście kultury, o którym usłyszycie już za tydzień. A dziś porozmawiamy sobie, tak zgadza się zgodnie z tytułem tego podcastu, o duchach. Będzie to znowu audycja pełna pewnie mety, anegdot, takich luźnych rozważań tematu na pewno nie wyszerpiemy. Ale mam nadzieję, że będzie ciekawie i wiem, że taka audycja aż prosi się o ramę fabularną, ale przykro mi mamy aktualnie taki klimat, że się tak wyrażę, że no nie ma ram fabularnych, ale spoko. Do tego tematu też wrócimy pewnie jeszcze nie raz przez następne kilkadziesiąt lat nagrywania, więc ludzik, co się odlecze, to nie uciecze. A teraz już przejdźmy do tematu odcinka i może zacznijmy tym głównym pytaniem. Czy wierzymy w duchy? I co to pytanie w ogóle oznacza? Jak je rozumiemy? Mando, wierzysz? Nie wiem. Ale chyba wierzę. Chyba wierzę. No ja też odpowiadam na takie pytanie zazwyczaj. Tak. Chyba. Nie wiem. Bo, znaczy jak chyba, to, bo to nie wierzysz. No, powinno się powiedzieć... Od mocno poważnie wierzę albo nie wierzę, jak chyba, no to, no to co to jest chyba, no? Ale właśnie o to chodzi, bo to pytanie jest problematyczne, jest niejednoznaczne, bo co w ogóle znaczy wierzyć w duchy? To znaczy co, spotykać się z nimi na co dzień? Czy to znaczy, prostu... jeśli się spotykasz, to jeśli się spotykasz, to już nie wierzysz, to już wiesz, no na tym opiera się wiara. Wiara polega na tym, no. że wierzymy w coś, na co nie mamy dowodu, nie? Jeśli byśmy mieli dowód, no to no to już przestaje to być wiarą, a staje się wiedzą, nie? staje się faktem. No tak, ale czy właśnie my tej naszej wiary nie opieramy na, na doświadczaniu obecności czegoś, znaczy na tym, że twierdzimy, iż doświadczamy czegoś? Bo tak naprawdę w ogóle, gdy mówimy wierzę w duchy, to na ogół oznacza, że boję się duchów też trochę, nie? To jest z tych to związane z tym jakimś lękiem, obawą, bo raczej nie mówi się o wierze w duchy w kontekście, no, czegoś takiego zwyczajnego, spokojnego, normalnego? No z jednej strony to przez właśnie horory, no bo duchy są bardzo dobrym e, motywem do tego, żeby nas straszyć, ale z drugiej strony mnie nawet nie tylko taka e, wizja horrorowa przeraża, ale przeraża mnie sama świadomość, że ktoś na przykład w tym momencie stoi obok mnie i patrzy na mnie, albo ktoś leży obok mnie. On wcale nie musi mieć złych zamiarów, ale jest sobie duchem, umarł sobie i gdzieś sobie tutaj koło mnie siedzi. Także to jest na tyle niepokojące, że, że, że dla mnie to jest oczywiste, że się boimy. Teoretycznie moglibyśmy na to patrzeć, że kurczę, no oni tam gdzieś mają swój jakiś taki równoległy świat. Może, ma, może ze sobą się kontaktują razem, może sobie żyją. Ci ludzie, którzy umarli, to powinniśmy na to patrzeć może nawet pod kątem takim, że fajnie, nie? Niedługo do nich dołączę i, i, i będzie fajnie. fajnie. Spotkam znajomych, których nie widziałem od lat, ale z drugiej strony, jak ja sobie myślę, że, że ktoś tutaj w tym momencie na przykład sobie leży i, i na mnie patrzy, to... Przez to, że on ma teoretycznie kontakt z moim światem, a ja z nim nie bardzo, to, to mnie przeraża. To nawet w, takiej, w takim najbardziej prostym przykładzie, już nie mówiąc o duchach, które mają złe intencje, no bo te to oczywiście, że, że nas przerażają. Mm -hmm. no w ogóle to jest ciekawe, bo niby nagrywamy sobie podcast, początek, nie luzik, ale jak tak o, o tym mówisz i jak się na tym tak skupiam i sobie wyobraziłem, że coś jest obok, to poczułem jednak ciarki na plecach i się poruszyłeś kilka ciekawych kwestii. Po pierwsze fakt, że wiara to nie wiedza, tak? tylko pewne założenie. Po drugie ten związek z horrorem, no to on jest bezpośredni, no bo właśnie zakładamy, że duchy, nawet jeżeli wierzymy, tak, że istnieją, że są wokół nas, to jednak nie należą do naszego świata. Należą do, do tej drugiej strony i to tak jak w horrorze. Nie? Efekt grozy wynika z tego, że mamy jakiś świat przedstawiony z jego regułami, zasadami i w pewnym momencie następuje pęknięcie, złamanie pewnych praw natury, zaburzenie tego dotychczasowego porządku i to właśnie wzbudza w nas lęk i podobnie w w sumie z duchami, nie? że nawet jeżeli byśmy zakładali, że mają dobre intencje, no to gdy o tym mówisz, ja i tak czuję ciarki na plecach i stąd myślę to przełożenie, nie, że wierzyć to tak w dużej mierze jednak bać się. I druga sprawa, powiedziałeś o tych naszych zmarłych, tak bliskich i o tej łączności. Czy myślisz, że w ogóle wiara w duchy jest, a jeżeli tak, to czy jest zawsze związana z religią? To znaczy, nie wiem, czy ona nie jest sprzeczna z tą religią, którą my teoretycznie wyznajemy. Ja ogólnie staram się za dużo nie wypowiadać na tematy religijne, bo mnie nie, niekoniecznie jest po drodze z religią, niekoniecznie jest po drodze z kościołem, ale bardzo szanuję ludzi, którzy silnie wierzą i jakoś nie, nie czuję potrzeby dyskutowania o tym, żeby nie urażać na przykład ich wiary albo ich miejsca, w którym się modlą. No ale... Pojęcie duchów chyba jest sprzeczne z tym, w co my wierzymy, no bo dusza idzie albo do nieba, albo, albo do piekła, a nie, że zostaje sobie na ziemi i, i gdzieś tutaj pomiędzy nami sobie wędruje. No tak mi się wydaje, nie? no ale fachowcem nie jestem w, w tej dziedzinie, ale ma to oczywiście związek z religią, no bo mówimy tutaj o, o czymś, co zostaje z człowieka. Po jego śmierci, potem gdy pochowamy jego, jego ciało o, o jakimś niematerialnym duchu, o jakiejś duszy jego, o, o czymś, co z niego pozostało, więc jak najbardziej ma to związek z religią. Przy czym no, niekoniecznie związek, który religia akceptuje, chyba tak mi się wydaje. No właśnie, dlatego poruszyłem ten temat, bo też, o ile mi wiadomo, no to ogólnie wiara w duchy jest sprzeczna z nauką kościoła, ale z drugiej strony wydaje mi się, że także osoby głęboko wierzące mogą jakoś uznawać istnienie tego świata nadprzyrodzonego i to też w kontekście religii, bo właśnie osoba głęboko wierząca i silnie związana ze zmarłym, myślę, że łatwo może tak zinterpretować fakty, by uwierzyć właśnie w tę łączność, w tę obecność z tą istotą jednak już aktualnie nie z naszego świata. I w sumie to ciekawe, nie? że właśnie powiem o tej sprzeczności, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jednak nie ma jednoznacznego związku z wiarą w duchy, a wiarą w kontekście religii jako taką, że to jednak może istnieć zupełnie osobno. także Tak samo ateiści się boją duchów, jak i wyznawcy wszystkich innych religii, zresztą w sumie w każdej kulturze mamy duch. A opętanie to jest y, związek z duchami? To jest opętanie przez ducha, czy to przez diabła, demona jakiegoś? No bo kościół uznaje chyba coś takiego jak opętanie i, tak, i egzorcyzmy. Tak, ale tutaj nie? właśnie już mówimy, y, nie mówimy o duchach w znaczeniu takich tam zwykłych duszach, tylko właśnie o tych upadłych aniołach, nie? Aha. Czy o samym diable, więc... No bo, no, jest... no bo w filmach bardzo często jednak to jest zwykły duch, nie? Który Wchodzi w człowieka, jeśli my jako punkt wyjścia bierzemy filmy, no to chyba coś takiego też mamy. W... Znaczy, tak, to jest bardzo różnie, mam wrażenie, w popkulturze. To może być, Zaczy, bo też mamy często motyw opętania przez demona, tak, czy przez samego diabła mhm. w tych takich głośnych tytułach, ale z drugiej strony też mamy często ducha osoby, która po prostu zmarła w tym miejscu. Tak, mamy nawiedzone miejsca na dawnych cmentarzach, etc., czy polach pola bitew, więc ten wątek duchów zwyczajnych, także tak to dziwnie ujmiemy, w popkulturze się przejawia. Nie? I w sumie też jest ciekawe, nie? że tak zaadoptowaliśmy, tak zmiksowaliśmy niejako te dwie rzeczy. Tak? To, że dusza istnieje, że coś zostaje po śmierci człowieka i to, że demon może opętać. Bo to jest chyba taki trochę miks nie? jednego i drugiego. Mm -hmm, mm -hmm. Skoro to nie wynika z wiary, to w drugą stronę można powiedzieć, nie? że to jest właśnie zwykły przesąd, jakiś zabobon, tylko Właśnie, czy to jest to samo, co wiara, nie wiem, w południcę, czy w rzeczy w stylu, nie wiem, jakiegoś pecha, gdy się przeszło pod drabiną, czy stłukło lustro, czy coś takiego. To znaczy, czy to nie jest czasem tak, że my trochę łączymy fakty, które są bez związku, tak jak właśnie na tej zasadzie zwyczajnych takich przesądów, zabobonów? No bo okej, okay, z tą południcą rzeczywiście troszkę odleciałem, nie? no bo to, to jest ciekawe, nie że z jednej strony odrzucamy takie istoty różne, yy, z mitologii, tak niby dojrzeliśmy jako cywilizacja do tego upowiedzieć, nie no, nie ma utopców w jeziorze, nie ma południc na Miedzy, nie ma latawców, czy tam, nie wiem, wampirów, wilkołaków raczej, a duchy cały czas uznajemy. Dlatego tak rzuciłem ten temat. No ale kurczę, ja mam problem z rozwinięciem tego. Znaczy, to jest trochę tak, że... W... Pewnie przejdziemy jeszcze do jakichś przykładów, czy sami gdzieś kiedyś z czymś takim się spotkaliśmy. No i większość z tych przykładów to będzie pewnie właśnie coś, co sami sobie wkręciliśmy, coś, co sami jakoś tam zinterpretowaliśmy w taki sposób. Nie sądzę, żeby ktoś z nas kiedyś faktycznie widział e, zjawę taką, wiesz, jak na filmach takiego ducha prawdziwego albo gdzieś, nie wiem, uchwycił go w jakiś sposób, e, żeby dostać taki żelazny dowód. To wszystko jest oparte na naszych jakichś tam doświadczeniach, ale te doświadczenia my interpretujemy po prostu, a im bardziej się nakręcamy, gdybyśmy teraz wejdziemy w tę rozmowę dalej, to za chwilę, wiesz, przewrócić się książkę na półce i, z i zinterpretujesz to w sposób, w sposób taki, że to coś, kurde, może to popchnęło, nie? A, znaczy, no, a, a... Gdyby teraz na przykład mocniej zawia zawiał wiatr nie? i coś by spadło tutaj z biurka, no to <głos> dowód, nie? No, a, a druga rzecz, przesąd czy, czy coś takiego, no to ja też wolę nie wywoływać wilka z lasu, no bo nawet jeśli nie wierzę, to, to wiesz... Mm... Gdy przejdziemy do, do, do tematu wywoływań duchów, no to dla mnie to jest coś, co nawet jeśli nie wierzę, to, to, to po co mam to robić, a jeśli wierzę, to, to, to już w ogóle po co mam to robić. To jest coś takiego, co, że, że, że już wolę, tak jak, tak jak wolę dla świętego spokoju nie przechodzić pod drabiną, nie przejście przecież, y, nic się nie stanie, jak nie przejdę, nic się nie stanie, jak przejdę, ale a nuż się mylę, to, to już wolę przejść bokiem na przykład, albo gdzieś tam tego czarnego kota ominąć i, i trochę tak samo pewnie jest nie. Mm -hmm. po prostu fascynuje mnie to jak to działa że tak jak powiedziałem z jednej strony odrzucamy te rzeczy mitologiczne i to tak z pewnością nie, no nie powiesz, że latawce się pojawią gdzieś tam na polu a z drugiej strony odrzucamy też rzeczy w stylu nie wiem, jak ta ryba piła z komentarza pod podcastem o creepypastach, nie, od razu stwierdzam, że ryba piła głupota, czy nie wiem, jakiś krokodyl w kanałach, czupakabra czająca się w lesie w Karpatach. Mówimy, no, no bzdura, ta kryptozoologia, tutaj jakieś tam legendy, głupotki, żeby dzieci odstraszyć, etc. Ale z drugiej strony jak nam ktoś powie, że dom jest nawiedzony, nie, i jeżeli to będzie <śmiech> naprawdę opuszczona rudera, no to już nie powiemy, że no tak, tak, a, a co, a w kanałach mieszkają wielkie szczury, a tam obok krokodyl właśnie, a tutaj to nie, tylko właśnie wtedy traktujemy to bardzo poważnie, nie? Bo wiele osób nie wejdzie. Ja często, Rafał o tym wspominał, bedwolf w różnych naszych podcastach, tych z maratonów, że my często, gdy wybieramy się na nasze pierwsze wycieczki, znaczy teraz Rafał się wyprowadził, więc niestety tradycja umarła, ale przez długi czas my chodziliśmy na takie naprawdę wielogodzinne piesze wędrówki i też czasami na jakichś innych wyjazdach, gdzieś tam na działkę nad morze w góry ze znajomymi no gdzieś znajdowaliśmy jakiś opuszczony budynek, zwłaszcza jak wieczorem mrok, no to od razu ja tam biegłem nie wskakiwałem do środka, zbiedzałem no i większość moich znajomych nie chciała wejść, to no nawet nie na zasadzie nie wiem, że nie mamy czasu czy coś, tylko tak ja tam nie wejdę, stary, nie ma mowy w ogóle odsuń się od tego tam nie było mowy o tym, że to może być nawiedzone czy coś nie, ale w ogóle jak opuszczony, samotny, roczny budynek już nie. A jakby jeszcze była taka legenda, jakaś pogłoska, jakby ktoś nam tak powiedział? No albo to są właśnie dodatkowe bodźce. No, po pierwsze, ten opuszczony budynek jest już sam w sobie straszny. Po drugie, zapewne jest ciemno w nim. Po trzecie, właśnie nakręcanie się. Po czwarte, nasza wyobraźnia, która też do najzdrowszych nie należy. Tutaj to, to mnóstwo dodatkowych bodźców dochodzi już. Nawet nie chodzi o to, czy ja wierzę w te duchy, czy nie. To po prostu się boję tam wejść i, i wcale tego nie ukrywam. No. no a druga rzecz, no to dla świętego spokoju wolę jednak uwierzyć w tym momencie. Z wiarą ogólnie tak jest. No. To nawet jeśli, jeśli znów na chwilę powrócę do kościoła. Ja, mi z kościołem jest nie po drodze, mi z wiarą jest nie po drodze. Ja w kościele nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem. Nie modlę się, nie, nie jestem człowiekiem wierzącym. Eee, znaczy... Dobra, nie chcę w to wchodzić za bardzo, ale na przykład swoje dziecko, dzieci ochrzciłem, bo, bo, bo tak, no bo a, a co jeśli się mylę? No, mhm. Na wszelki wypadek wolę, je, jeśli się nie mylę, je, to, to, to nic się nie stanie. Jeśli się mylę, no to na wszelki wypadek lepiej dmuchać na zimno, nie? Mhm. To ja może jeszcze też doprecyzuję w razie, gdyby kogoś to interesowało, czy ktoś chciał właśnie wziąć to jako. Punkt do dyskusji. Ja przez dłuższy czas byłem dość mocno wierzącym i praktykującym, ale z samą instytucją zrobiło mi się dość mocno nie po drodze od w sumie od niedawna, stosunkowo. To nie jest tak, że nie wierzę teraz, ale trochę mniej praktykuję, przynajmniej nie. No właśnie tak instytucjonalnie, tylko raczej prywatnie. A wracając do głównego tematu, no właśnie, więc to wszystko o czym teraz mówimy, racja, racja, ja się z tym zgadzam. I jeszcze to łączenie różnych faktów, nie? to wpisywanie przypadkowych wydarzeń w narrację. Zaraz do tego pewnie też przejdziemy, ale to jest chyba też naturalne, nie, że czasami zwłaszcza jak okoliczności temu sprzyjają, czyli właśnie mówimy, nie wiem, o jakimś opuszczonym budynku, który rzekomo jest nawiedzony o cmentarzu czy o jakimś omenie nieszczęścia, etc., to my często doszukujemy się związku, jeżeli naprawdę coś się stanie, bo jak się nic nie stanie, to nie jest tak, że my nagle stwierdzamy o, ten dom nie jest nawiedzony, o, rozbicie lustra nie przynosi pecha, ale w drugą stronę, jak coś się stanie cokolwiek, no to od razu widzimy związek, nie? No, no i nasz mózg też działa, wiesz, działa tak jak działa, czyli w momencie, gdy my się nakręcimy już do do pewnego stopnia, to jesteśmy w stanie zinterpretować każdy cień, każdy jakiś ruch gałęzi w dany sposób i nawet możemy się w tej zarzekać pewnie, że słyszeliśmy dokładnie jakiś głos, że widzieliśmy dokładnie coś, dlatego tak jak powiedziałem, że nikt z nas nie widział pewnie zjawy, ale nawet jakby ktoś zobaczył taką zjawę, taką wiesz, jak w filmie, nie? Jak, jak, jak w takim jakimś ghost movies yy, i zarzekałby się, że naprawdę ją widział, to, to to nadal nie jest dowód, no bo nasz mózg działa jak działa w takiej sytuacji stresowej, która jeszcze bardziej się nagręca i jeszcze bardziej to wszystko potęguje, to my jesteśmy w stanie nie tylko zinterpretować dane rzeczy na, na, na taki sposób, ale jeszcze przetworzyć je tak w głowie, że potem będziemy przekonani, że widzieliśmy konkretne rzeczy, słyszeliśmy konkretne rzeczy. No. Dobrze, to skoro doszliśmy do tematu przekonania, że coś widzieliśmy, słyszeliśmy, czegoś doświadczyliśmy, to przejdźmy płynnie do tego właśnie tematu i zastanówmy się, skąd się bierze to, że my sami nie negujemy wiary w duchy. Skąd się wzięła ta nasza wiara, to nasze przekonanie, że coś tam może istnieć po drugiej stronie? Nie no, to kurczę, nie wiem co tu powiedzieć. Mam wrażenie, że jest mnóstwo ludzi, którzy to negują. No my po prostu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. No, interesujemy się takimi rzeczami, Wydaje mi się, że nie wiem. No. Lecz, tak, tak, tak, ale ja nie twierdzę, że to jest zdanie ogółu, tylko chodzi mi właśnie o nas dwóch. Tak ostrzegłem, że będzie metatekstualnie i anegdotycznie. Powiedz mi, jakie są no Twoje powiedz, takie doświadczenia? <laughs> A jeśli doświadczenia, ja w sobie mam jeden przykład, jeden przykład, który przytaczam od jakiegoś czasu w takich rozmowach, bo ja jestem święcie przekonany, że ja żyłem, e, mieszkałem w nawiedzonym domu i właśnie to, to się teraz kłóci z, trochę na początku z, moim, z tym moim zastanawianiem się, czy ja wierzę, czy ja nie wierzę, chyba wierzę, gdzie tutaj naprawdę jestem święcie przekonany, że mieszkałem e, w nawiedzonym mieszkaniu i, i, i to było po prostu... Jak z filmu, jak scenariusz filmowy, tylko bez puenty, no, to znaczy bez takiego wiesz, wybuchowego finału. Nie? Wyprowadziliśmy się po prostu i, i no, nie, nie był to scenariusz filmowy, bo nie został zakończony. Tam było mnóstwo takich rzeczy, które, ze sobą, które po prostu były właśnie do interpretowania, bo my się wprowadziliśmy do takiego mieszkania na poddaszu. Bardzo ładne mieszkanie, widać było świeżo odmalowane, wiesz, wszystkie mebelki pomalowane po prostu jak z bajki, jak, jak z takiego domku dla lalek. I ono się bardzo szybko zaczęło rozpadać. No, to jest oczywiście normalne. No, no ktoś przygotował ładnie dla, dla studentów, a, a tak naprawdę to było nic ciekawego i Pamiętam już pierwszego dnia krzesło pode mną pękło, gruby jestem, no więc, ale, no ale się, ładne mieszkanie się zaczęło łamać, tam, wiesz, lampa spada z sufitu na, na głowę i na przykład grzyb wyszedł wszędzie, dosłownie wszędzie wyszedł grzyb, co, wiesz, z punktu widzenia fana fanahororu można interpretować, ale z punktu, patrząc na to na chłodno, patrząc na to z boku, no to po prostu odmalowano yy, nędzne mieszkanie i wszystko zaczęło wychodzić, nie? Ale... I ja rozumiem, że ja się w wtedy nakręcałem. nakręcałem. I to nakręcałem się do tego stopnia, że ja po prostu nigdy nie byłem tak przerażony. Naprawdę. Ja w tym mieszkałem głównie sam w pokoju. W drugim pokoju mieszkała taka para. I ja zamykałem oczy, jak się kładłem spać i po prostu leżałem przerażony. Bałem się otworzyć oczy, bo byłem przekonany, że czuję osobę siedzącą obok mnie. To było wszystko nakręcanie siebie samego. Nie? Kilka razy do nich poszedłem. Przeprosiłem ich w nocy i powiedziałem, że ja się kładę u nich nie mieli tam dodatkowe wolne łóżko, ja nie będę spał sam w pokoju, bo, bo jestem osrany, nie? jestem przerażony. I, i to było, to, tak jak mówię, to było wszystko interpretowanie i nakręcanie siebie. Wychodziliśmy na fajkę, na taki balkon i nad, za nami, za plecami mieliśmy takie okienko nad drzwiami. Kurczę, to było jakieś pomieszczenie dziwaczne y, nad mieszkaniem. Do niego było jedno wyjście w suficie, ale zamknięte, zabite. No i po prostu paliłeś tego papierosa, wiedziałeś, że masz za, za sobą, wiesz, nad sobą i trochę za plecami okno i się czuło ten wzrok po prostu. My naprawdę byliśmy tam przerażeni i wiesz, i ja nikomu o tym nie opowiadałem, no bo wracałem do domu, no to się bawiłem w domu, ale moja dziewczyna wtedy ówczesna do nas przyjechała, ja poszedłem na egzamin. I wracam i ona mi opowiada, że brała brysznic, słyszała, jak ktoś wszedł do domu, myślała, że to ja, no to do mnie mówi, nie? Wyszła, patrzy, nie ja, no to mówi dalej do pokoju obok. Myślała, że to kumpel, kogut yy, z pokoju obok. I się okazało, że nikogo nie była. Mówi, no kurde, no słyszałem drzwi, słyszałem ludzi chodzących. Wtedy ja jej opowiedziałem te wszystkie historie, to, to trochę jej się kolana zmiękły. A, a ja właśnie no, zmierzam do finału, że to wszystko było do zinterpretowania, ale ja raz sam zostałem w tym domu. I dlatego twierdzę, że mieszkałem w nawiedzonym domu, bo po prostu... To wyglądało tak, że ja sobie siedziałem i my mieliśmy ten teraz do palenia i tam były metalowe schody, więc było słychać, jak ktoś wchodzi na schody. No i słyszę, jak wchodzą ludzie na schody, no to wiesz, ubieram kurtkę, biorę fajkę, wychodzę, otwieram drzwi, nikogo nie ma. nie? A, a słyszałem dokładnie wchodzących ludzi, no to jeszcze ktoś mógł tam powiedzmy sobie robić żarty, no ale wszedłem z powrotem, zamknąłem drzwi i dokładnie w tej sekundzie ktoś w te drzwi kopnął. I to nie było, wiesz, podmuch wiatru, to było po prostu pierdyknięcie, trzaśnięcie. Ja nie narobiłem prawie w gacie po prostu tam i. I no Pewnie nie pamiętam jeszcze kilku rzeczy Pewnie by mi się to przypomniało, ale jestem przekonany Jestem po prostu święcie przekonany, że to Coś było nie tak z tym mieszkaniem i, I to tyle Ale rozumiem, że ci Współlokatorzy podzielali te wszystkie doświadczenia Tak, tak Chociaż jeden zostawał sam na, na weekendy. Nie wiem, jak on to robił, ale siedział tam sam przez cały weekend, bo myśmy wszyscy wracali wtedy do domu. My byliśmy pełni podziwu, bo ja bym, niby pikawa siadła wtedy. A zgłosiliście to jakoś osobie, właścicielowi? <śmiech> nie no, co ty. Ale ci właściciele byli trochę dziwni. To była taka starsza pani, która bardzo nas nie lubiła i bardzo się cieszyła, jak się w końcu wyprowadziliśmy. Bardzo niemiła była, także tak że nie. Zresztą co tu zgłaszać? No to większość to jest twoja wyobraźnia tak naprawdę, nie? Interpretacja różnych rzeczy, no i samo nakręcanie się właśnie, no a kurczę, teraz jak to powiedziałem na głos, to, to wydaje mi się, że tutaj wszystko to jest yy, interpretacja i, i, i domysły, ale ja naprawdę byłem w tym domu przerażony, naprawdę w życiu się tak nie bałem i... Mm -hmm. Znaczy wiesz, bo yy, tak sobie pomyślałem, że czysto teoretycznie to można by zorganizować jak jakiś prank czy coś, czy po prostu, yy, wiesz, nie wiem, jakiś druci, żyłki, etc., coś zrzucić yy, ze ściany, pohałasować, yy, na strychu coś porobić i tak Dalej, ale no nie wydaje mi się żeby starsze małżeństwo zwłaszcza takie które samo wam wynajęło to mieszkanie mogło coś coś takiego urządzić no chyba że miało wnuczka takiego jak ja to może wtedy <śmiech> nie, nie. <śmiech> i ja miałem, ja miałem jeszcze w pokoju to jedno okno i za tym oknem był ten taras, na który się wychodziło na fajki i po prostu, wiesz, jak już się kładłem spać albo jak się budziłem, to, to zawsze się bałem spojrzeć w to okno, ale to nie dlatego, że tam zobaczę ducha, tylko wystarczyłoby, że tam by stali i palili fajki i bym zobaczył jakąkolwiek postać i wiesz, ja już bym był, bym był po prostu zawołowcem, bo tak bardzo to wszystko się nakręciło w tym mieszkaniu. My Byliśmy tak, tak napompowani tym, tak nabuzowani y, tym strachem. Nie? A to poddasze czy coś nad wami nie korciło wam, żeby tam zajrzeć jakoś, żeby tam, nie wiem, wyłamać, zapytać coś, czy zakleić to znowu, nie wiem? Troszkę tak, no ale no zajrzałbyś? No ja tak, na stówę. No ja nie, ostatecznie. A to ogólnie było strasznie małe, to było jakieś pomieszczenie takie, wiesz, nie wiem, no metr na dwa i to był już czubeczek domu, więc to taki trójkącik, więc tam no, to naprawdę raczej tam nikt nie mieszkał żywy. To, to jeszcze gorzej, tym bardziej był. To, to nie był, to nie był, wiesz, Billy z, z Black Christmas. Nie? Znaczy teraz to w sumie jest łatwiej, bo teraz to można by nawet jakąś pewnie kamerkę kupić na druciku, coś takiego, nie wiem, pewnie nawet nie drogo za jakieś kilkadziesiąt złotych, no, żeby był, sprawdzić, a wtedy no... To był 2001 rok chyba, czy tam czy 2002, wtedy był jeszcze z tym problem. Później już na innych stacjach tak sobie radziliśmy, ale to nie z duchami, tylko ogólnie, jak chcieliśmy kogoś tam nie, zarejestrować. Okej. Okay. No dobra, to ja ci powiem, że ja takich dokładnie doświadczeń y, z sensu stricte nawiedzonym miejscem nie mam. Taką rzeczą, która mnie dość mocno przekonuje o jakimś tam istnieniu świata nadprzyrodzonego, a przynajmniej swego czasu bardzo mocno przekonywała, to jest rzecz 99 roku, ale może jeszcze nim do tego przejdę, to mówisz właśnie o tych nawiedzonych miejscach, ja o tym też wspominałem w podcaście, u mnie tutaj wprawdzie przez ścianę, ale tak ze dwa metry ode mnie na podłodze w tym mieszkaniu jest, patrz, znaczy, no teraz tego nie widać, bo na tym jest jakaś tam okleina, coś, ale... Karton. Hmm? to? Nie, nie, nie. to? Tak, zrozumiałem. Ale na podłodze, na tym betonie, bo mieszkam w bloku, jest ślad po wypalonych zwłokach, bo tutaj spalił się pierwszy mąż mojej mamy. Wow. No dosłownie kawałek obok mnie i co jest ciekawe, z jakiegoś powodu ja tę historię poznałem no może nie jako tam, nie wiem, pięciolatek czy coś, ale jakoś będąc jeszcze młodym chyba pod koniec podstawówki, czy może nawet nie pod koniec i o ironię, akurat to na mnie nie wywarło większego wrażenia, a dosłownie tuż obok smarł człowiek i to no była smutna śmierć, bo facet był chory, zasłabł, upadł na kuchenkę gazową i się spalił po prostu tutaj żywcem na tej podłodze. Więc no, bardzo niemiła rzecz i jakoś to jestem w stanie zaakceptować. Nie miałem nigdy koszmarów z tym związanych, ale za to wszelkiego rodzaju, rzekomo nawiedzone posesje na terenie Łodzi i okolic, o których gdzieś tam wyczytywałem w sieci, wzbudzały we mnie już dużo mocniejsze emocje, więc ta siła sugestii jest dużo mocniejsza niż jakiś realny związek z różnymi wydarzeniami, mam wrażenie, ale wróćmy od tego 99 roku. To czy Wiesz co, jeszcze jeśli chodzi o śmierć w mieszkaniach, no to kurczę, no każde mieszkanie, które jest ma ileś tam lat, albo kilkadziesiąt lat, to ktoś w nim gdzieś umarł. Albo jeśli nie w mieszkaniu, to w mieszkaniu obok, to w domu śmierci, to akurat są, są wszędzie. Wiesz o nich albo nie wiesz. Nie? No, ja w Chełmie też w naszym, w naszym domu no, wiem dokładnie, gdzie umarła babcia, wiem, gdzie umarł dziadek, no, a wcześniej przed nimi, nie no, wcześniej przed nimi akurat w tym domu nie, no ale pamiętam, jak się wprowadziliśmy do mieszkania, jak miałem 7 lat, to wtedy ktoś mi powiedział, że w tym mieszkaniu ktoś się powiesił. To, to mnie strasznie fascynowało, że na strychu ktoś ktoś się powiesił i ten strych był taki dla nas taki trochę straszny, ale to, to, to akurat i tak tam chodziliśmy i, i tam bardzo dużo czasu spędziłem, ale to, to jest akurat takie coś, co wiesz, no, w filmach to się wykorzystuje, okej, okay. ale w życiu ciężko, żeby to przerażało, że ktoś umarł. No tak, ale właśnie... jakbym, widział, jakbym widział ślad i wiedział, że konkretnie tu, w tym miejscu i tu mam jeszcze to czarno na białym cały czas przed oczami, no to trochę by to było straszne. No właśnie, wiesz, ja to usłyszałem jako po prostu opowieść gdzieś tam pewnie nawet przy jakiejś imprezie rodzinnej, no bo przecież takich rzeczy się nie w dziecku tak po prostu tam przy konacji. I ja, ja wiesz, ja to goś przyswoiłem, ale potem właśnie mieliśmy remont i było wszystko zrywane, był ten goły beton odsłonięty. Ja wtedy widziałem właśnie no ślad po prostu ciemny i to też było fascynujące. Ja wiem, że się w to wpatrywałem, łaziłem obok tego, zastanawiając się Pewnie nad tym, jak do tego wszystkiego doszło, ale jakoś się to mocniej nie ruszyło, i mówisz, że śmierć jest wszechobecna tak, ale jednak każda śmierć, która jest troszkę mniej standardowa, jakoś tak zapada w pamięć i bardziej porusza wyobraźnię, bo sam powiedziałeś tak powieszenie się. No to już myślisz o tym w ogóle wszelkiego rodzaju samobójstwa, wypadki, czy jakieś takie śmierci związane z większym natężeniem bólu, cierpienia. I to takiego cierpienia w krótkim okresie czasu, nie, nie jakiejś długotrwałej choroby. Tylko, no właśnie tak jak tu powiedziałem, to spalenie czy coś takiego, no to mam wrażenie, że takie rzeczy jednak odruchowo wzbudzają większe emocje. Automatycznie. No w filmach są wykorzystywane, no bo jeśli, no bo w filmach niby te uczucia przechodzą też na ducha zazwyczaj i ten duch, jeśli żyje te 20 lat czy 50 lat w tym miejscu, żyje sobie sam i cały czas odczuwa te uczucia i ten ból i to wszystko potęguje, no to w filmie właśnie to jest wykorzystywane i dlatego my też yy, gdzieś to tam na nas oddziałowuje, nie? Mhm. Właśnie, też uczucia, emocje że to pozostaje w miejscu to jest mam wrażenie w kulturze zachodniej jakoś tam zachowane, mówię w zachodniej bo nie wiem jak jest w innych, ale wracając do tych moich doświadczeń, ja byłem wtedy dzieciakiem, to był 99 rok to miałem ile? 10 lat, noc z 1 na 2 lutego i ja przyjechałem wtedy do rodziny na wsi w Wielkopolsce pod Duniejowem. Dziadkowie i rodzina chrzestnego mieszkali w jednym domu, pod jednym dachem. Dziadek miał już swoje lata, był dość schorowany, i w dniu, w którym przybyliśmy, przyjechaliśmy tam, zabrano dziadka do szpitala. Dosłownie jakiś czas przed naszym przyjazdem zabrano go karetką do szpitala. I wiesz, dla dzieciaka, no dziadek jest starszy, jest chory, powiedziano, że po prostu pojechał do szpitala. To wiesz, no, wszyscy byli smutni, rozmawiali o tym, ale. No jakoś się tego nie refraktowało. no Miałem 10 lat w końcu i w nocy śniło mi się niewielkie pomieszczenie szpitalne. I to jeszcze właśnie z tego konkretnego szpitala, przy czym ja tam być może byłem wcześniej też kiedyś z babcią czy z dziadkiem, mogłem jakoś kojarzyć. Jeszcze taki widok trochę jak z filmu, z kamery ochrony, takie mdłe, żółtawe barwy, no ale też 99 rok. Tak? I taki sobie szpital, no wtedy tak to wyglądało, że to nie było szczególnie atrakcyjne, nie było kolorowych, pięknych, przyjaznych szpitali jak teraz. Niektóre są, bo też wiem, że nie wszystkie. I Śniło mi się takie małe pomieszczenie. Tam znajdował się mój dziadek, mój brat cioteczny i ja. Byliśmy we trójkę. Widziałem, jak dziadek wyciąga z kieszeni taką swoją saszetkę, w której trzymał pieniądze. Wyręczył nam te pieniądze. Potem się pożegnaliśmy i się obudziłem. Przy czym obudziłem się zlany potem. Tak, jakby to był jakiś koszmar, w sumie nie był. I i cóż, jakiś czas później, w sensie tego samego ranka jeszcze, dostaliśmy telefon ze szpitala, że dziadek zmarł w nocy, mniej więcej wtedy, kiedy się przebudziłem. I nadal niby nic takiego, nie? No, bo wiadomo, nerwy, stres, wszyscy mówili o właśnie choroba, tak, dziadek w szpitalu i tak dalej, nie wiadomo, co to będzie. Mogło mi się to wszystko jakoś w głowie zmiksować, przyśnić. Tylko problem polega na tym że tego samego dnia babcia zaprosiła mnie i mojego kuzyna do pokoju, by wręczyć nam pieniądze z tej saszetki, które rzekomo chciał nam dać dziadek. I to nie było tak, że mieliśmy rodziny, imieniny, czy coś takiego, tylko po prostu dziadek sobie zażyczył także da wnukom troszkę kieszonkowego i wiesz, wyjęła tę samą saszetkę i dała nam właśnie te wszystkie pieniądze z niej. To nie była jakaś wielka suma, tak, ale po prostu ta analogia do tej sceny ze snu, którą jako jedyną pamiętałem z całej tej nocy, sprawiła, że totalnie zgłupiałem jako dzieciak wtedy. Bo właśnie nie było żadnej okazji, tak nie było żadnego takiego bodźca, żebym mógł to jakoś sam połączyć w swojej głowie. To oczywiście mógł być przypadek, to prawdopodobnie był przypadek, tak po prostu, ale dla dzieciaka to był jednoznaczny sygnał, że, wiesz, że właśnie w chwili śmierci jakaś tam więź nastąpiła i, I wtedy byłem troszkę że przerażony, to może nie jest dobre słowo, tak, bo to nie jest tak, że się bałem, że nagle pojawił się duch dziadka, ale czułem się bardzo nieswoje przez całą tamtą wizytę i jeszcze przez jakiś czas. No ja rozumiem, ale to znów, to znów jest po prostu wiara, nie? to znów mhm. jest coś, co mogłeś, mogłeś kiedyś widzieć gdzieś portmonetkę, w ogóle tego nawet nie pamiętać i po prostu jak działa nasz mózg we śnie, jak działa w ogóle nasz mózg, gdzieś tam coś przy, przywoła. No ale no i ja rozumiem, ja, ja bym był również, no czułbym się niepewnie mocno i, i byłbym przekonany, że jest jak jest, jak mówisz. Mm -hmm. I są jeszcze właśnie te związki między różnymi rzeczami, tak. W mojej rodzinie wierzy się w to, że jak ktoś śni o zębach, Przecież ja nigdy nie, nie rozumiem do końca, jak ma wyglądać taki sam, w sensie jak można śnić o zębach. Czy ktoś po prostu <laughs> widzi we śnie tylko, nie wiem, zęby, szczękę, czy może to, są, to jest element pomieszczenia, w sensie, nie wiem, jakaś szczęka gdzieś leżąca, taka, nie wiem, sztuczna, czy coś takiego. Nie wiem, jak to wygląda, czy to są zęby już wyrwane, czy jeszcze jakoś inaczej, ale mówi się, że gdy ktoś śni o zębach, to jest to zwiastu tragedii, najprawdopodobniej śmierci w rodzinie. Czyli za każdym razem, jak ktoś się do ciebie uśmiechnie we śnie, to... Właśnie ja to... nie wiem do końca, jak to no. wygląda, ale zakładam, no, że wiem, to są na wiem, przykład, nie wiem, zęby, które wypadają, czy w ogóle jakoś gdzieś leżące, tak nienaturalnie, taka wizja, która sama w sobie budzi strach, nie? No bo mm. jest uwerwane zęby, ała. My też coś wiemy, nie tak jak paznokcie przy czym. No tu akurat mówimy Możemy bo... iść dalej, bo ja sobie za bardzo to wyobrażam. No, no ja też i polą mnie dziąsła teraz. I przypomina mi się smutny okres mojego życia. Tak, i druga rzecz, którą się tak asocjuje, to spadające doniczki. Ale to już nie we śnie, tylko na żywo, że jak spadnie doniczka, to prawdopodobnie dostanie się informacji o pogrzebie. I to też jest w sumie trochę absurdalne, bo z jednej strony moja mama jest święcie przekonana, że tak jest. Bo kilka razy spadła i doniczka i dostała jakiś czas później telefon, że ktoś zmarł i pogrzeb odbędzie się tam za te kilka dni. I ja nawet kilka razy byłem tego świadkiem, tylko z drugiej strony, no umówmy się, doniczka spadła w tym domu więcej razy, niż jednak dzwoniły te telefony. I dlatego, no to też z jednej strony trudno mi polemizować z czymś takim. No bo okej, okay, te kilka razy doszło do takiej do takiego zbiegu okoliczności, do takiej incydencji, ale z drugiej strony, no, to nie jest tak, że ja na przykład jak przewrócę się z kwiatkiem czy coś, przy czym to też mi się wydaje, że u mnie w rodzinie to się doprecyzowuje, że jak ta doniczka jakoś sama spadnie, czy także niby przypadkiem zupełnie i tak dalej, przy czym no, to dla mnie brzmi nawet jakoś tak naciąganie. No bo, ale to, to już są zabobony. Ja przez jakiś czas byłem trochę przesądnym człowiekiem i, i zdarzało mi się, na przykład, nie wiem, wiesz, oglądałem mecz i sobie pomyślałem, że złapałem kciuki w pewnym momencie i, i sobie pomyślałem, kurczę, jak puszczę te kciuki, to, to przegrałem i przez 90 minut te, te kciuki ściskają jak taki osioł, nie? I ja, ja, ja starałem się to mocno wyeliminować ze swojego życia, bo, bo właśnie taki byłem, że jak coś wkręciłem, to to, to potem robiłem i, i potem, wiesz, wszystkie mecze oglądałem ściskając, ściskając kciuki, i, a przez jakiś czas oglądałem ich dużo, nie? Yy, i to niestety tak jest, że, że zaczynamy łączyć. No, na, na tym działa umysł ludzi przesądnych, no i sportowcy to mają bardzo często, że wiesz, raz założą taką koszulkę, to potem ją ciągle zakładają i, i są sportowcy, czy tam trenerzy, którzy mają rytuał, tam nie wiem, czterdziestu czynności przed meczem, które robią, żeby, żeby ten, no tutaj mamy w, tą, tą straszniejszą część przesądu, przesądu, czyli związaną z tym tematem, o którym my mówimy, no ale kurczę, no dla mnie to jednak jest, jednak to są właśnie takie zabobony, taki przesąd, który ja starałem się jak najbardziej wyeliminować ze swojego życia. Przez jakiś czas też tak trochę miałem. Mm -hmm. Ale to jest bardzo spontaniczna reakcja, bo mój tata ma coś takiego, jak też ogląda czy to skoki narciarskie, czy to piłkę nożną, czy walki bokserskie, że jeżeli czasem coś powie, czy wykona jakiś gest, czy coś i w tym momencie zawodnikowi, czy drużynie, któremu, której kibicuje, się powiedzie, to powtarza, nawet mówi na głos, tak? dodaje do tego taką meta-refleksję, że o, zrobiłem, czy powiedziałem to i to, to muszę to zrobić znowu. I to nie jest tak, że on to robi potem przez całe życie, tak, że już tak wierzy, że to działa, ale na czas właśnie tego jednego meczu, tej jednej walki, tego jednego konkursu skoków, potrafi naprawdę, nie wiem, stwierdzać, że będzie wychodził, jak skaczą polscy skoczkowie, bo jak raz wyszedł, to skoczyli lepiej niż przez ostatnie trzy konkursy i tak dalej. Więc to, to jest takie u niego bardzo naturalne, czy czasami tak nie ma, ale czasami po prostu nagle coś w mózgu zaskoczy i tak no się ja dzieje? rok temu oglądałem Euro i pierwszy raz w życiu podczas Euro nie wypiłem ani grama alkoholu i doszliśmy do 1 ósmej finału i to straszny przesąd w ogóle muszę, zapomnijmy o tym. To <głos> przez poprzednie Euro <było> dużo piłeś. <głos> no, nie, no tak i właśnie dlatego, dlatego mm. ten wniosek nie jest poparty tylko jednym Euro. <głos> no tak, wszystko się zgadza. Ale właśnie... No dobra, ale wy, wróćmy. Bo, Ale tutaj nawet, wiesz, możemy się z tego śmiać, nie? że to są właśnie już takie rzeczy absurdalne, ale czasami, zwłaszcza przy tych sprzyjających okolicznościach, już trochę trudniej nam jest zaprzeczyć temu wszystkiemu. Inna taka historia, ja miałem opowiadać z Bedwulfem, ale to może kiedyś do tego wrócimy, rozwiniemy. Teraz tylko taką dam zajawkę. W czasie jednej z naszych takich wędrówek znaczy my ogólnie, jak powiedziałem, często zahaczamy o dziwne miejscówki. Jak tylko widzimy coś opuszczonego, potencjalnie nawiedzonego, dziwnego, to tam wbijamy Bedwolf troszkę mniej chętnie, ale to przynajmniej obejdzie tak dookoła, sprawdzi co i jak, jak wygląda bezpiecznie, solidnie, no to zazwyczaj też wejdzie do środka, sprawdzi. Jak wygląda mniej solidnie, czy tak jakby w środku miało się czaić coś, no to zazwyczaj puka się w głowę, a ja próbuję się tam dostać, przez jakąś dziurę w ścianie i tak to wygląda. Ale jest miło ogólnie przyjemnie i zwiedzamy też z wszystkiego rodzaju, nie wiem, cmentarze po drodze, etc. Kiedyś tak szliśmy pod łodzią, nie potrafię tego jakoś doprecyzować, bo my zawsze chodzimy bez mapy, kompasu, etc. Czasami jak konkretnie bawimy się w geocaching, no to ok, wtedy z GPS-em, ale na ogół to jest po prostu, idziemy przed siebie, tak? a potem jest problem, żeby wrócić, bo my tak idziemy, wiesz, tam randomowo przez jakieś pola lasy, a potem nagle, żeby zawrócić i nie wracać tą samą drogą, bo tego nienawidzimy, to czasami tak Potem robimy jeszcze wielkie kółko, i dochodzimy do domu już totalnie nieprzytomni, z pęcherzami na stopach i potem cierpimy przez tydzień. I kiedyś tak sobie szliśmy przez takie jakieś malutkie miejscowości, gdzieś pod łodzią, jakieś takie wioseczki. I tak właśnie mówimy: kurczę, tyle czasu idziemy, tak, a tutaj nie ma sklepu, szkoły, nic, nawet cmentarza. I tak właśnie gadamy z Bedwulfem, i ja tak mówię, za i nagle, wiesz, pierwsza uliczka w lewo, znaczy nawet nie uliczka, bo to było pod lasem, pierwszy tam rozgałęzienie drogi w lewo, a tam cmentarz. Nie? No i minęło półtorej minuty, dwie, trzy, nie wiem, patrzymy po lewo, jest cmentarz. No i spoko. No i tak, wiesz, ja tak się zacząłem tam zgrzewać, że oho, ho, tak coś nad nami czuwa, yy, tak mamy tutaj pewnie jakieś właśnie siły wyższe i wiesz, wchodzę na ten cmentarz i wiatr tak zawiał, że się przewróciłem. <grym> I tak nagle... <grym> Kurczę, już nigdy mnie wiatr nie przywrócił. No, no nie zdarza mi się to szczególnie często, no może za dzieciaka, tak, ale przez ostatnie kilkanaście lat to nie wiem, czy kiedykolwiek. I wiesz, Bedwów też tak na mnie patrzy i potem jeszcze często my sobie z takich wypraw zabieraliśmy jakieś pamiątki, w sensie jakiś kamyk, klucz, w sensie jak weszliśmy do jakiegoś opuszczonego budynku, to też jakąś tam drobną rzecz braliśmy, a czy nie, że nie wiem, zrywaliśmy coś ze ścian, czy Wygrywaliśmy klamki z drzwi, ale jak coś leżało, wiesz, ruzem z boku, no to coś tam na pamiątkę się biało, czy chociażby jakiś kamyk. I ja wtedy też znalazłem taki, taki dziwny, też tego nie opiszę teraz, no, jest dziwny kamień, taki wyglądający Ło, tak będzie, wiadomo, że to z tej wyprawy, tak co znaleźliśmy przypadkiem cmentarz, a potem mnie powaliło. No i wtedy znowu zawiało, jak go podniosłem i stwierdziłem, że go biorę, nie? I w ogóle tam to miejsce było mega creepy, bo to był jakiś cmentarz powojenny. Po jednej stronie wszystkie groby po niemiecku, po drugiej po rosyjsku bodajże. I jeszcze na jednym drzewie tak się. Nie wiem, czy to w sumie nawet co to było. Był taki wzór, nie? Na korze. I ten wzór wyglądał jak obrazek święty, już w ogóle to było tak klipi nie Niby takie wiesz, przypadkowe właśnie rzeczy, ale w głowie po prostu już się buduje jakaś większa wizja. I tak samo w czasie innej wycieczki znaleźliśmy taką saszetkę na jakieś tam klucze, inne pierdoły przy drodze i tak też rzuciliśmy zupełnie w sumie bez sensu, że kurczę, jesteśmy na totalnym odludziu, na takiej drodze, no i po co ktoś miałby to tutaj zostawić, tak, no nie wiem, chyba żeby kogoś samochód potrącił, bo tutaj to chyba inne opcje, żeby w ogóle jakoś zginąć, zaginąć nie ma. No i tak wzięliśmy i wiesz, tak sobie właśnie gadamy, my zresztą też to były czasy, gdy chcieliśmy opowiadania, pisać trochę nawet ich pisaliśmy w konwencji grozy i mówimy, że dobra, to pewnie była saszetka kogoś, co się nazywał Zbyszek i może właśnie przyszedł tutaj, i, nie wiem, no, zmarł właśnie, potrąciło go czy coś. I, i ta saszetka tutaj została no i Rafał wziął jakiś chyba scyzoryk z tej saszetki, a ja jakiś kluczyk. I y, wiesz, tak sobie opowiadaliśmy właśnie straszne opowieści i że Zbyszek za nami chodzi. I słuchaj, od tamtej pory, to też mogliśmy sobie wkręcić, ale przez każdy praktycznie spacer, przez kilka lat jak szliśmy, to psy za nami szczekały, ale jak na nas szczekały, to nie patrzyły na nas, tylko patrzyły za nas. Mieliśmy taką skizę, przez cały czas, bo wiesz, za pierwszy raz Tych to było takie... Ty patrz, no y, szczekają, ale nie na nas. Zresztą, wiesz, patrzymy na te psy, a te psy nie patrzą na nas, nawet jak się zatrzymaliśmy, tylko patrzą za nas. No i wiesz, beka, ha, ha, ha. No ale za trzecim, czwartym, dziesiątym, czterdziestym razem, to naprawdę my tak, wiesz, tak patrzymy i sobie żartujemy, że o, Zbyszek za nami idzie, ale jednak trochę ciary mieliśmy swego czasu. W pewnym momencie się przyzwyczailiśmy do tego, no. Zbyszek po prostu chyba został z nami. W sumie nie wiem, z kim bardziej, bo... Jak chodzimy osobno, to chyba psy nie szczekają. Ale jak jesteśmy razem, to do tej pory tak jest, mam wrażenie. Więc... Może każdy ma pół Zbyszka. Tak, albo może to była parka, nie wiem, Zbyszek i ktoś tam. No i też taka niby głupotka właśnie zaczęła się od takich tam opowieści, żarcików, nie, historiek, ale w pewnym momencie mózg zaczął robić swoje. No i, no i nie jestem w stanie wyjaśnić, dlaczego psy szczekały za nas. No bo jaki to ma sens? No i nawet na nas nie patrzyły. No. No, znaczy sam początek tego, no to wiesz, no to oczywisty, no kurczę, ja wiem, że takie cmentarze, takie szczególnie te niemieckie, gdzieś tam w środku lasków, bo na takie też kilka razy wpadałem, raz na zjeździe, gdzieś tam w lesie trafiliśmy po drodze z chłopów do Sarbinowa nad morzem, jest taki fajny niemiecki malutki cmentarzek w środku lasu i to robi wrażenie, no ale jeśli szliście po środku niczego, to właśnie cmentarz był jednym z bardziej oczywistych rzeczy, które możecie znaleźć, także to to, co wy że tu nie ma sklepu szkoły, nic, nawet cmentarza, to było bez sensu, bo, bo, bo, bo, no bo cmentarze zazwyczaj są Ale w sensie, jakieś tam na uboczach, domki nie? Nie? ale w sensie, że jak ta społeczność już funkcjonuje po prostu. Ale, nie? ale ja rozumiem, że jak trafiasz na taki cmentarz, no to ja rozumiem, że on, ja, że on wywołuje dane, dane emocje, to rozumiem. No, a natomiast szczekające psy też bym sobie to wkręcił, strasznie przeraża mnie ten motyw przyczepiającego się ducha do, do postaci, jest to, jest to maksymalnie przerażające. I tak jak opowiadałem o swoim nawiedzonym domu, bardzo się cieszę, że, że te wrażenia, które tam odczuwałem, nie, nie wyszły ze mną z tego domu, bo, bo coś czuję, że tak mi się nakręcił, że już by, że, że, bym sfiksował pewnie. Mm -hmm. <laughs> Jeszcze co do cmentarza, to też byliśmy na innym i to na akurat łatwo zlokalizować, bo on jest na trasie jak się z Łodzi na Tuszyn jedzie, na Tuszyn, na Stuszyn i tam dalej, to po prawej stronie na trasie, jak się wyjeżdża właśnie z Chojen-Żgowską, mija się taki też stary cmentarz. Tam też kiedyś właśnie idąc spacerkiem do Tuszyna, kawał drogi wiem, ale no my tak lubiliśmy, weszliśmy sobie na tamten teren. I to znowu było na odwrót, bo to było tak, że my tam weszliśmy i okazało się, że ludzie sobie pewnie jakieś miejscowe menele popijawę tam urządzali. W sensie nie przy nas aktualnie, ale tam jakieś były butelki na grobach. I wtedy też, wtedy ogólnie była pogoda taka nie bardzo, taka bardzo wieczna, naprawdę mocno wiało i jakoś tak się źle czuliśmy i to już było po tej pierwszej wyprawie, o której mówiłem chwilę temu. I tak widząc te wszystkie śmieci, zaczęliśmy to zbierać z tych grobów i gdzieś tam w kąt odnieśliśmy, nie żeby to tak nie stało perfidnie, wiesz, jakieś tam puste buteleczki po setce, ćwiartce, cetera na tych grobach. I Potem y, ktoś wjechał no i my też tak mówimy, wiesz, latam z tymi butelkami my chyba się schowaliśmy gdzieś tam z boku, czy po prostu przeszliśmy z drogi, tak żeby nikt się tam na nas nie gapił, jak na idiotów. I to był chyba jakiś pijak właśnie na rowerze, który też tak, wiesz, się już też trochę zataczał i też niby, wiesz, logiczne, tak, jak Człowiek prawdopodobnie nie trzeźwy jeszcze z tym rowerem. Ja nie pamiętam, czy on w końcu jechał, czy go prowadził, czy co, i ten wiatr tak mocno wiał. No to mógł się przewrócić, ale jak my zobaczyliśmy, że on podszedł w to miejsce, gdzie stały te buteleczki, i w tym momencie zawiało tak, że po prostu gościa zmiotło, no to znowu wiesz, tak patrzymy na siebie. Okej. Okay brzmi jak komunikat no też no, niby logiczne wszystko tak no właśnie facet pod wpływem jeszcze z tym rowerem tak no to też wiadomo koordynacja zaburzona wiatr naprawdę bardzo silny ale nas wtedy też tak nie zawiało a jak koleś tam podszedł to miejsce gdzie był ten syf to pum. no co mam ci mówić no pijany był no no właśnie Ech, więc mówimy o tych wszystkich doświadczeniach, yy, które sprawiają, że trudno jest nam zanegować pewne rzeczy, bo właśnie czasami da się wszystko zinterpretować racjonalnie. Pamiętam też że za dzieciaka, jak kiedyś byłem przerażony jednej nocy, bo byłem przekonany, że coś mnie dotyka. Byłem sam w pokoju w łóżku za zamkniętymi drzwiami i że coś mnie dotyka od tyłu, a to po prostu tak mi się pościel jakoś dziwnie wygięła że przy niektórych moich delikatnych ruchach w kawałek tej pościeli tak jakby mnie łapał za ramię, w sensie, wiesz, a ja byłem dzieciakiem, więc ja się byłem odwrócić po prostu. I gdy w końcu się skafnąłem, co jak, no to wiesz, nagle wow, odetchnąłem, ale pewnych rzeczy nie da się wyjaśnić, jak te psy chociażby. No ale dobra, to mówimy o konkretnych doświadczeniach. A teraz zastanówmy się nad tym, jak daleko właśnie te doświadczenia wpływają na nasze ogólne pojmowanie tego świata, po tamtej stronie? Jak daleko sięga nasza wiara w duchy? Czy na przykład wierzymy w takie rzeczy jak plansza Ouija, w seanse spirytystyczne, w instytucje medium i... No właśnie, wierzysz Mando? Czy... To jest jakoś, no bo wiesz, to też, jak weźmiesz tak. duchy, to powinieneś wierzyć też w tego typu rzeczy. No niekoniecznie, no niekoniecznie, no bo możesz wierzyć, że ktoś tu jest gdzieś koło ciebie, a niekoniecznie, że, że jest jakiś przedmiot, przez który on umie przemawiać. No bo dlaczego miałaby to być akurat Ale tabliczka? Byś, że konkretny przedmiot, no. tak, bo ja też no oczywiście wiem, no. nie wierzę, że widza od Hasbro to jest ten jeden przedmiot na świecie, który że po drugiej stronie ustawia się kolejka duchów, tak? I teraz ja przemówię. Nie, no to jest oczywiście bzdura, tak? To jest kampania marketingowa. Znaczy, ja, ja to rozumiem, no bo to chodzi o to, że wiesz no, teoretycznie on żyje w innym wymiarze, nie jest w stanie do nas przemówić, jest w stanie jakoś tam wpłynąć siłą woli na przewrócenie czegoś, no ale nie jest w stanie na, podnieść długopisu i nam tego napisać, więc, jest, więc po to jest Słudza żeby mógł popchnąć coś i, i nam w taki sposób powiedzieć. Więc to ma oczywiście jakiś tam jakiś sens, ale ja tak szczerze nie wiem, czy no, czy no, jeśli wierzymy w duch, jeśli wierzymy faktycznie w to, że duch może opętać, no to równie dobrze może w kogoś wejść i przemawiać y, przez niego, więc powinniśmy w to chyba wierzyć. No na przykład w horrorze kupujemy, a z automatu na przykład, że dzieci są bardziej podatne na zło, że widzą więcej, wiedzą więcej, nie? Tak jakoś nikt nawet się nie zastanawia nad tym. No, bo ogólnie mogą być są bardziej otwarte na, na, na zwykłą wiarę. No, dzieci, powiesz coś dziecku, dziecko uwierzy, dopóki samo nie, nie, nie nabierze doświadczeń. Ale to właśnie tym bardziej powinno wykluczać jako wiarygodne źródło wiedzy o tym świecie nadprzyrodzonym, a z drugiej strony w filmach, w książkach, w grach to kupujemy, nie? No. I... Właśnie i ty mówisz o Ouija, o Ouija jako właśnie tym y, takim przedmiocie, który jest skonstruowany jak gdyby konkretnie pod te potrzeby. Ja na to patrzę zupełnie inaczej, bo z jednej strony sobie myślę jak bzdura, tak? to jest po prostu głupia zabawka i dzięki temu, że jest markowa od Hasbro to kosztuje dużo więcej, ale z drugiej strony to, co jest tutaj y, takim haczykiem, na który ja też się łapę, to fakt, że jeżeli ludzie uwierzą, że Ouija działa, i podejmą próby nawiązania kontaktu, to jeżeli ten świat nadprzyrodzony istnieje, to sama taka próba może coś wywołać. Niezależnie od tego, czy to jest nad Ouidżą, czy czymś innym, no to fakt, że ludzie coś tam kombinują, próbują jakiś rytuał przeprowadzić, sprawia, że Ouidża może być tym medium właśnie pośrednim, tak? po prostu czymś przy czym wykonujemy pewne czynności, które mogą coś tam wywołać. Nie sama Ouidża jako produkt Hasbro, tylko no, no, ja rozumiem. Ale gramy że samą, igramy z albo diabłem, samą wiarą, tak, no. No, Albo... No. Igramy z diabłem, swoją drogą powiedziałem. <głos> tak, ale właśnie, czyli z Witch'ą mówiliśmy, a jak jest z seansami spirytetystycznymi? Brałeś kiedyś udział? Mm, nie. i Kurczę, no właśnie, jeśli byśmy wierzyli, że, że, że te duchy nie mają złych intencji, no to w sumie czemu nie brać w czymś takim udziału? To ale z drugiej strony ja się właśnie tak troszeczkę obawiam, że moglibyśmy coś tam poruszyć, czego nie powinniśmy ruszać. I ja nigdy się nie bawiłem w coś takiego. Ouija w życiu na oczy nie widziałem prawdziwej, miałem taki okres krótki bardzo w życiu, mniej więcej w pierwszej klasie liceum w wieku tam 14-15 lat, że nas to bardzo fascynowało i, i, i ogólnie wtedy tam i cmentarze nas fascynowały i, i, i właśnie takie wprowadzanie w życie horrorów, no, oczywiście do pewnej granicy. I wtedy chyba raz na wycieczce klasowej się bawiliśmy w wywoływanie duchów, nie na zasadzie Ouidży, tylko właśnie wszyscy usiedli w kręgu i wiesz, daj znaki ktoś tam zrobił jaja i oczywiście dmuchnął w świeczkę, czy puknął w stolik, ale już wtedy tak trochę nie pewnie do tego podchodziłem i ogólnie ja bym w czymś takim nie brał udziału, bo bo jednak miałbym pewne obawy. Uważam ogólnie, że to jest, że to jest bez sensu. Jeśli w to nie wierzysz, to, to, to, to nie rozumiem po co się w to bawić. Jeśli w to wierzysz, to tym bardziej nie rozumiem po co się w to bawić. Że, no... A instytucja medium skorzystałbyś? Żeby Chyba się nie. z kimś skontaktować czy coś? No nie wiem, no nie wiem. To by wiesz, bym musiał przeżyć coś takiego żeby faktycznie mieć potrzebę kontaktu i wtedy możliwe, żebym zmienił zdanie, ale chyba nie, szczególnie, że tak jak mówię, my mamy bagaż doświadczeń y, związany z oglądaniem horrorów, które, kurczę, chyba nas czegoś powinny tam chociaż trochę nauczyć I, <grystanie> <grystanie> i powinniśmy wnioski wyciągać, a nie powtarzać te same głupoty, co tam robią. Ale to właśnie, czyli y, z twojego punktu widzenia to wszystko właśnie taka... Takie igranie tak, z tym światem nadprzyrodzonym poprzez różnego rodzaju plansze, rytuały, seanse, media. Czy to jest po prostu zabawa, czy to może być niebezpieczne? No wiesz, wystarczy, że może być niebezpieczne. Skoro mówimy o wierze i wszystko opieramy na wierze, no to wystarczy, że może być niebezpieczne, więc cholera, nie róbmy tego, nie? Mhm. Czyli to jest no. tak jak z tą drabiną, tak? Że skoro mogę nie przejść, to po co mam przychodzić? No... Z kogo no może tak myślę, przysząc... tak myślę. Chociaż z drugiej strony, kurczę, gdybyśmy... Gdyby to było tak, że faktycznie nie mają złych intencji, gdyby to było tak, że faktycznie możesz sobie pogadać z kimś, kto... Ale to i tak jest tak cholernie creepy no, rozmawiać z kimś, kto umarł, że wolałbym tego chyba nie robić. Hmm. Dobrze, to też... A ty jak, brałeś udział w takich rzeczach? Bawiłeś się w to? Po kolei, zacznę od odpowiedzi na to pytanie, więc to też jest fascynujące, bo to wszystko jest takie płynne, nie? Można powiedzieć, po prostu to zależy, bo na ogół przejeżdż wszelkiego rodzaju akcje, o których wspominałem, tak? Akcje w sensie tego rodzaju zachowania działania, to jest zabawa, nie? bo z tego to wynika zabawa połączona z ciekawością na ogół i nie wiem grupa dzieciaków, bo to często są pewnie dzieciaki i maksymalnie nastolatkowie bawi się, właśnie tworzy sobie własną planszę, czy kupuje tą widget hasby, chce jakiś tam seans tworzyć czy coś, ale właśnie z drugiej strony to może być niebezpieczne, bo po pierwsze ludzie, którzy już w to wchodzą na ogół wierzą lub chcą wierzyć lub dopuszczają taką możliwość a to sprawia, że są podatni na autosugestie manipulacje ze strony innych, a po drugie, jeżeli też w to wchodzisz i wierzysz, no to masz to ryzyko z tyłu głowy i nie wiem... Y Umówcie się ze mną na mały seans, nie wiem, przyjeść właśnie Mando, dżery, tak nie wiem, słuchacze gdzieś w lesie przy cmentarzu w czasie burzy, a na pewno nawet ludzie, którzy byliby sceptyczni, wybiegłaby z niego z krzykiem. <grym> Mogę się założyć, bo <grym> nawet jeśli nic nas niby nie nawiedziło, to sama atmosfera i fakt, jak ja bym to jeszcze zorganizował, sprawiłaby, że nikt by z tego nie wyszedł uśmiechnięty i spokojny. Też pytałem cię, czy brałeś udział w czymś takim i ty już z góry powiedziałeś, że nie i że nie wziąłbyś raczej. To jeszcze ciągnąc to, a zabrałbyś na przykład na imprezę planszę, gdybyś miał po prostu, nie wiem... Spotkanie? Nie, bo po co? Fakt, że to by było wtedy już w żartach i by była zupełnie inna atmosfera. Chociaż cholera też wie, bo alkohol też swoje by mógł zrobić i, i zgaszenie światła i świeczki pewnie by wystarczyły do tego. No ale po co, skoro nie brałbym na trzeźwo, to, to też nie pod wpływem, pod wpływem alkoholu robić z tego jaja. No, no nie, no nie. No to wystarczy mi 1% szans, że coś by się mogło wydarzyć źle. Wolałbym wolę nie tykać tego. Ja to trochę rozróżnię, bo jeżeli chodzi o Ouija, to teoretycznie mógłby wziąć, bo w sensie tego bym nie traktował na serio. Naprawdę, niezależnie od okoliczności, od tego, gdzie bym to robił czy coś, no w sensie po prostu nie robił. No, ale to nie ty masz traktować na serio. Wystarczy, że duchy to będą traktować na serio. Ale, ale nie, a to po prostu I w I potem psy Widzia... będą szczekać za tobą. <laughs> ale w środku widzę, jestem bardzo sceptyczny. W sensie jakichś takich zabawek, rzeczy stworzonych rzekomo do czegoś tam, szkiełek, przez które widać duchy, etc. Są takie gadżety też. Kiedyś e, siedziałem w tym temacie dość mocno i Wiem, że jest więcej takich rzeczy. Wspominamy o Widzie po prostu, bo to jest ten taki symbol, nie tego całego przemysłu. Ale tutaj bym to traktował z góry jako zabawę. W przypadku seansu spirytystycznego już nie do końca. Przy czym ja ogólnie o siebie bym się raczej nie bał, ale zastanawiałbym się nad resztą uczestników, bo po prostu wiesz, idąc z taką ekipą, jeszcze jeżeli bym jej jakoś super nie znał, no to to by było niebezpieczne przez to, że po pierwsze mógłby się trafić jakiś naprawdę sekciarz w ekipie, tak? Jak ktoś, kto bierze to wszystko super na poważnie, ma jakieś, nie wiem, własne zamiary, plany czy coś takiego, więc obcymi osobami bym raczej nie poszedł na coś takiego, bo, bo jednak istnieje zbyt duże ryzyko, że ktoś coś odwali, Zresztą nie daj Boże naprawdę trafisz na zwyczajnego wariata, nie? I nagle stwierdzę, że zacznę zaczynać ludzi. Bo, bo spoko, bo rytuał czy coś. Żyjemy w dziwnych czasach, sorry, ale też bałbym się bardzo mocno o osoby, które mogą po prostu się mocno przerazić. I choćby przypadkiem zrobić sobie krzywdę, no bo wiesz, zabierasz ludzi do lasu powiedzmy, organizujesz sobie taki seansik i nagle, wiesz, nie wiem, jeszcze powiedzmy, że jest ciemno, może wiać wiatr, może padać, a może nawet i nie, ale jednak w silnych emocjach w lesie, no niech ktoś, nie wiem, nawet po prostu będzie chciał odbiec, nadzieje się twarzą na gałąź, czy spadnie gdzieś, czy potknie się, złamie sobie coś, no to nie jest dobre połączenie, tak? Takie silne emocje i właśnie jakiś las, czy nie wiem, gdzieś nad rzeką, czy coś, a jeszcze po alkoholu to już w ogóle, bo panika jednak robi swoje. A co do moich doświadczeń, to ja się kilka razy bawiłem Ouidżą, ale taką własnoręczną. W sensie jakoś tak... Ja nawet nie wiedziałem, jak ona do końca wygląda. Ja ją widziałem w jakimś filmie, czy w nie wiem, w Czy Boisz się Ciemności, czy w czymś tam. Chyba właśnie to było w tamtych czasach. Doglądałem, czy boisz się ciemności. Ja narysowałem na jakimś kartonie, po, po czymś tam, po jakimś sprzęcie pewnie, RTV czy AGD. Kurczę, może ja też kiedyś w dzieciństwie coś takiego zrobiłem. Nie jestem pewien. Tylko, że... Ty, ja nawet dwa razy tego robiłem, teraz już wspomniałem, bo raz to właśnie było po tym, jak to obejrzałem, chyba w Czy już się ciemności, a raz e, ja nie wiem, czy w poradniku młodego skauta albo podobnej książeczce nie było instrukcji, jak wykonać, tak, żeby chyba korek od butelki wziąć i jakoś tak za, zamontować coś, żeby on się tak właśnie poruszał, w sensie bez oporu, nie? E, ale pamiętam, że nam nic z tego nie wyszło, znaczy w ogóle, ja to robiłem chyba z kuzynostwem e, właśnie u tej rodziny, o której opowiadałem chwilę wcześniej. I mam wrażenie, że oni nie bardzo byli chętni do takich zabaw, że troszkę jednak byli bardziej ostrożni, a ja sam nie, nie potrafiłem niczego przywołać jako dziecko. Co to seansów, to ja często o nich rozmawiałem z Bedwulfem, ale ostatecznie do niczego nie doszło. Znajomi Bedwulfa chyba się zabawili w taki seans, ale to właśnie też pojechali pod Łódź, też niedaleko cmentarza do lasu przy Wiśniowej Górze czy we Wiśniowej Górze w sumie nie wiem, gdzie to jak to jest tam z granicami administracyjnymi ale też właśnie była burza i chyba spanikowali się, rozbiegli po prostu też dość szybko po tym lesie, ale ja się ogólnie bardzo mocno przez tę zajawkę na horror i fakt, że sam pisałem to opowiadanka, ja się bardzo interesowałem egzorcyzmami, trochę magią, nie wiem, magią chaosu, wikką, czarną magią i w związku z tym ja miałem takie moje własne ręcznie wy, wypisane, nie wiem, egzorcyzmy, różne zaklęcia, etc. Kupiłem sobie różne książki na ten temat, takie też bardziej profesjonalne i w sumie to robiłem dziwne rzeczy, bo jako tam już nastolatek co, nie wiem, ile miałem lat, ale nie wiem, odpalałem sigile, tworzyłem serwitory, próbowałem zmusić do służby demony właśnie z klucza Salomona i w ogóle, wiesz, <śmiech> to weekend. Pojechałem na działkę. Znaczy, to, to wszystko było tak, że z jednej strony wiesz, robię sobie ja, ja i tak raczej yy, zdobywam wiedzę, żeby potem to opisać w opowiadaniu i właśnie tak było wtedy, że chciałem opisać właśnie taki niby yy, amatorski rytuał. No i właśnie czytałem sobie Klucze Salomona, i potem zacząłem organizować sobie swój własny taki rytuał, i potem to opisać, ale. A to swoje też było creepy. Pamiętam teraz, bo byliśmy na działce ze znajomymi, oni o tym nie wiedzieli, nie? Ja tam sobie odszedłem gdzieś na jakieś właśnie dzikie pole, zrobiłem to wszystko i potem to spisałem tak pod kątem tego opowiadania i stwierdziłem, że to opowiadanie jest ogólnie do bani, że to jednak się źle czyta i że w ogóle to nie jest tak pasjonujące, jak mi się wydawało wcześniej. I tego samego dnia byliśmy na działce też w lesie, w spale, odcięci od świata. Tam obok były dwa domostwa, a potem długo, długo nic. I potem cmentarz, potem znowu długo, długo nic. I dopiero miasteczko. A z drugiej strony długo, długo nic i sklepik. I słuchaj, do działki przybłąkał się pies, który miał y, i to równo o y, 15, no i wiesz trzecia, no to od razu skojarzenia godzina demonów i pies, który miał y, każde oko innego koloru i jeszcze znajomi go spontanicznie w ogóle mój kumpel na jego widok, Bedwolf chyba nazywał go księżycem, a Helu którego też zna się z podcastu go Belzebubem i w sensie wiecie, ja wracam sobie tam, i ja też o trzeciej to robiłem, nie, i w tym momencie ten pies chyba jakoś przyszedł i słyszę, że księżyc Belzebów, księżyc Belzebów, nie, <śmiech> z wywołał demony. <śmiech> spoko, i ten pies nie chciał się od nas odczepić. Nie karmiliśmy go ani nic, ale biegał za nami, nawet do miasta za nami poszedł, jak chcieliśmy przez nas do miasta, i dopiero na, nie wiem, drugi czy trzeci dzień i w środku nocy gdzieś się odłączył i, i tyle go widzieliśmy. Ale ogólnie spoko, nie? Leż ostatecznie nic się nie stało. <śmiech> po prostu kolejna anegdotka z mojego życia, ale też jest inaczej jeszcze jak się coś robi samodzielnie, a inaczej z innymi osobami właśnie. Ja bym się bardziej bał o inne osoby i tak ostatecznie, że to jest niebezpieczne, no pewnie może być, ale to raczej właśnie przez czynnik ludzki, a niekoniecznie duchowy. No to trochę też, to jest też drugi aspekt tego, jak zareagują ludzie i jak to będzie. Ja się z tym wszystkim zgadzam oczywiście, ale, ale ja jednak chyba... Tego bym się aż tak nie obawiał. No zakładam, że jak ktoś się w to bawi, to, to podejmuje to ryzyko. I nie wiem, to jest dla mnie to jest dla mnie akurat drugorzędne w tym przypadku. Ja jednak bardziej y, wchodzę w to, że wchodzimy we wiarę i no i kurczę naruszamy coś i, no i tego bym się chyba bardziej obawiał. Ja, ja jednak klasycznie czynnik ludzki dla mnie mniej istotną rzeczą w tym przypadku jest w sumie biorąc pod uwagę mojego pH z ostatnich lat i ogólnie w różnych sytuacjach, już pomijając nawet te wypadki wszystkie, to może rzeczywiście jednak udało mi się coś wywołać. No, wie? No. no dobrze. I tak jak mówiłem, to wszystko ma być pewnym podprowadzeniem pod temat przyszłotygodniowej audycji i teraz podsumowując, ten dzisiejszy epizod. Powiedz mi, jak odbierasz te wszystkie wątki w popkulturze znowu? To znaczy, czy przez to, że jakoś tam zakładasz istnienie tego świata nadprzyrodzonego i to, że kontakt z nim jest niebezpieczny, sprawia, że... czy myślisz, że sprawia, iż potem wierzysz też bardziej w to wszystko, gdy widzisz to wszystko na ekranie, czy gdy czytasz o tym w książce, czy duchy, media, plansze, seanse straszą w książkach, filmach, grach. tak samo, czy inaczej? Ja bym powiedział, że to bardziej w drugą stronę działa, że przez to, że od dziecka oglądam tego typu filmy, to trochę wpływa gdzieś tam na, na wiarę, albo przynajmniej na, na to, że zdaję sobie sprawę, że istnieje cień szansy na, na, na, na nie najlepsze konsekwencje danych czynów. Ja ogólnie uwielbiam filmy o duchach. To jest od zawsze mój ulubiony podgatunek horroru. Od zawsze bałem się panicznie tego. Uwielbiałem ten okres, gdy popularne stały się azjatyckie filmy o duchach. Wiem, że one były wielokrotnie robione na jedno kopyto, ale ja byłem przerażony tymi filmami. Ja nigdy nie miałem czegoś takiego, żeby po prostu oglądać samemu film, a potem nawet często wyłączałem w połowie i, i to było przerażenie. Ja o tym mówiłem kiedyś m, w w takim podcaście u Skóry, nawet nie wiem, czy on jest zarchiwizowany, ale chyba jest, w jednej z audycji u Skóry, gdzie omawialiśmy, to znaczy ona omawiała, ja tam jako gość mówiłem o, o, najs-, o, o najstraszniejszej takim filmie, który kojarzę, tak na pierwszy, wiesz, który pierwszy przychodzi mi do głowy. Ja wtedy mówiłem o chyba nawet remake'u albo, albo o azjatyckim filmie o duchach, bo ja się... Takich rzeczy panicznie boję. Bywało, że naprawdę po obejrzeniu filmu nie mogłem zasnąć. Bywało, że włączałem sobie jakieś durne komedie, żeby tylko zapomnieć, a i tak za każdym razem jak szedłem przez mieszkanie do ubikacji, to o tym pamiętałem. To są dla mnie najstraszniejsze filmy o duchach. Nie tylko azjatyckie, ale również te, które teraz są tworzone. Czy to obecność, czy to, czy to bardziej o... Nie no, też o duchach. Mhm. Czy nawet proste filmy, które ludzie krytykują, że są głupiutkie, że są głupawe, że są powtarzaniem tych samych schematów. Kurczę, no, no okej, okay, no powtarzają te same schematy, na mnie działają. Ja jestem, na, na mnie to działa bardzo, ja jestem tym przerażony, i może dlatego tak twardo podchodzę do tematu, że wywoływanie nie. Nie. Rzeczywiście jesteśmy tak obyci z tymi tekstami kultury, że te niektóre elementy przekładamy na naszą rzeczywistość, nie? że to właśnie w drugą stronę też może silnie działać, ale właśnie zastanawiałem się nad tym, czy jest jakiś związek między tym realnym potencjalnym zagrożeniem, a tym w filmach. I mam wrażenie, że jednak, yy, znaczy okej, okay, w prawdziwym życiu, gdyby naprawdę doszło do takiej sytuacji jak w filmach, tak, czyli właśnie dzieją się straszne rzeczy, coś widzimy, coś szaleje po domu, przejmuje kontrolę naszym ciałem, to okej, okay, to by było przerażające, nie? Ale dopóki tego nie doświadczamy, to mam wrażenie, że jednak popkultura mocniej oddziaływuje, bo w prawdziwym świecie wszystko sobie mogę praktycznie zracjonalizować, nie? Tak jak nawet teraz w tym podcaście racjonalizowaliśmy mas masę rzeczy mhm. i nie wiem jakieś tam zimno no okej okay, nie wiem jest przeciąg tak na strychu tak ciemny kształt no coś tam cień rzuca nie dziwne odgłosy no może jakieś zwierzęta może coś tam się zalęgło czy nie wiem, może w ogóle coś po dachu lata może jeszcze coś innego na większość rzeczy znajdziemy wytłumaczenie i Często się okaże, że właśnie no, naprawdę tak jakaś prozaiczna rzecz stoi za jakimś dźwiękiem, kształtem, etc. A znowu w filmie, w książce w grze tam to wszystko staje się elementem świata przedstawionego. Tam nie ma szukania racjonalnych wyjaśnień na ogół. Tak, jeżeli wiemy, że oglądamy horror, to my wiemy, że wszystko nie skończy się na tym, że rura przeciekała, tak i że tam nie wiem, gdzieś kapało, dlatego właśnie Grzyb się pojawił i właśnie odgłos kapania się roznosił po całym domu, etc. Nie, wiemy, że w świecie przedstawionym pojawią się duchy, one tam po prostu istnieją. Na początku ich nie ma, ale w pewnym momencie właśnie jest ta rysa, burzą porządek i po przekroczeniu tej granicy są elementem naszego świata i do niego nie pasują. I tam już nie ma racjonalizacji, nie ma tego dystansu. Nie? Niby oglądamy to z fotela, ale jednak przeżywamy to jako tę najgorszą wizję z rzeczywistości. Przy czym wydaje mi się, że tutaj nie chodzi tylko o duchy, bo tak naprawdę w tekstach kultury wszystkie potwory tak istnieją naprawdę. Przy czym właśnie przy jakichś tam wampirach etc. trochę łatwiej nam jest się zdystansować, no bo trudniej jest nam uwierzyć, że naprawdę byśmy mogli znaleźć się w sytuacji bohatera. taka w przypadku duchów, zwłaszcza jeżeli jesteśmy trochę podatni na to wszystko wierzymy mniej lub bardziej, bardzo łatwo jest się nam Zaangażować tę sytuację, nie? współodczuwać z bohaterem i zastanawiać się, co byśmy zrobili na jego miejscu. I dlatego może też opowieści o duchach bardziej nawet przerażają od tych innych. No dla mnie to jest zupełnie inny rodzaj strachu, ale też nawet jeśli byśmy to chcieli przełożyć na rzeczywistość i założyli, że te wszystkie potworności istnieją, no to zombie nie ma go teraz w tym domu i nie będzie. I żeby tutaj się dostał, to, no to musi przejść przez korytarz, drzwi, które są zamknięte i tak dalej. Jeśli istniałyby wilkołaki, wilkołaka nie ma tutaj w domu, a jeśli istnieją duchy, one są wszechobecne i to jest cholerstwo przerażające, bo on może w każdej chwili znaleźć się w każdym możliwym miejscu. I ja, jak oglądam film o wampirach czy wilkołakach, to nie mam, nie czuję na karku mrowienia, nie czuję się niepewnie, nie boję się obrócić i spojrzeć za fotel, czy ktoś nie kuca za nim, nie boję się obrócić i spojrzeć, czy, mhm. czy w oknie coś się nie odbija. Ja nawet bywało, że ja w ogóle jestem przekonany, że kiedyś po prostu zejdę na zawał oglądając jakiś horror w nocy, bo pamiętam jak oglądałem teraz w grudniu przed świątecznymi horrorami Obecność 2 w nocy sam z słuchawkami na uszach, to byłem przez pierwszą połowę naprawdę bliski zawału, no ja się bałem patrzeć w ekran, bo w tym ekranie odbijał się pokój i, i wiesz i, i, i widziałem swoją twarz i się bałem patrzeć, bo, bo, bo wiedziałem, że zaraz coś za sobą zobaczę i to po prostu ten te, te filmy, ogólnie temat duchów mnie tak przeraża tak bardzo że no właśnie dlatego, że że, że w to łatwiej uwierzyć niż, niż w potworność, a druga rzecz że one są wszechobecne, że cały czas są z nami i tylko od nich zależy kiedy się nam teoretycznie objawią, zakładając, że oczywiście w to wierzymy nie? Mhm no tak, to ma sens i w sumie na mnie też to bardzo oddziaływuje w nocy, zwłaszcza gdy oglądam tego typu rzeczy i no i tyle, i tak, tak. Temat dokończymy, znaczy nie dokończymy, no temat wyczerpaliśmy, no przejdziemy po prostu do konkretnych filmów za tydzień. Tak, za tydzień porozmawiamy o konkretnych tekstach kultury, ale to właśnie za tydzień, a na teraz cóż, dziękuję. Cimando? Cimando? Ja ci również dziękuję. Że ci spokojnej, chciałem być bezdusznej, ale to dziwnie brzmi nocy. Żeby tam, wiesz, nic się nie czaiło za łóżkiem, pod łóżkiem, za fotelem. No, no, dziękuję, dziękuję. I tak już pewnie mi załatwiłeś wieczór. Spoko, wyślę do ciebie te moje demony, które mi służą i, wiesz. A właśnie, a demonów się nie boisz, tak? A też są wszechobecne i mogą być Wszędzie. E, tak, ale to... No, w sumie, w sumie nie wiem. Nie wiem dlaczego. W sumie to na jedno wychodzi pod pewnymi względami. Ale może to bardziej, wiesz... A Nie wiem. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, to nie było pytanie, to było stwierdzenie. Nie umiem e, skomentować. Zareagować, tak. Ale do tematu demonów pewnie jeszcze kiedyś wrócimy. Ale, a teraz nie będziemy już naprawdę przeciągać tematu. Zbyszek jest zmęczony, więc...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 Ando, weź poczekaj jeszcze chwilę z tą planszą, co? Może najpierw zagramy jeszcze z jedną rątkę? A tym się zajmiemy później, teraz byś skrzyknął Buriala, Jarego, może jakby chcieli, byśmy z Jackiem pograli troszkę. Jak je, wysiechować? Co ty na to?